Autopromocja. Właśnie minęła dziewiąta, dwójka jesteś na miejscu, Guido Balestraci. Czas na wiadomości kulturalne, Marcin Pesta, zapraszam. Polska reżyserka Kasia Adamik została podwójnie nagrodzona na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Kryminalnych Rens Polar we Francji. Jej film Zima pod znakiem wrony zdobył nagrodę jury oraz nagrodę krytyków. To jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych kinu kryminalnemu i gatunkowemu. Kasia Adamik wyjaśnia, że tworząc film inspirowała się opowiadaniem Olgi Tokarczuk, profesor Andrews w Warszawie, a pokazując stan wojenny oczami osoby z świata dodatkowo chciała uświadomić grozę i absurd tamtego czasu. To jest właśnie ten wspaniały pomysł, który był w nowelce Olgi Tokarczuk. No właśnie, że widzimy całe to jakby dziwactwo PRL-u i tego świata za żelazną kurtyną oczami kogoś, kto absolutnie nie rozumie tych reguł. Jest zagubiony, jakby jest kompletnie wyjęty ze tej swojej zony komfortu i przez to jest to o wiele bardziej jaskrawe i o wiele bardziej przerażające. Chciałam zrobić taki film o tym, co pamiętam z tamtego czasu, czyli o takich wyolbrzymionych, ekspresyjnych, hiperrealistycznych wspomnieniach z tamtych lat. Ja wyjechałam kilka miesięcy po stanie wojennym do Francji. To było takie dosyć traumatyczne doświadczenie i śniły mi się przez wiele lat te takie szare budynki, ten labirynty ursynowskich uliczek i ten no Man's land błotnisty, więc chciałam oddać tą atmosferę przede hmm. wszystkim. Dwie nagrody na festiwalu Rens Polar we Francji to kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla reżyserki Kasi Adamik, której produkcje cieszą się uznaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą. 67. sezon koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie rozpocznie się później niż zwykle. Inauguracyjny recital zaplanowano na 5 lipca. Jak poinformowała stołeczna estrada, opóźnienie wynika z prac konserwatorskich prowadzonych przy pomniku Fryderyka Chopina. Remort, remont obejmie m.in. cokół oraz otoczenie monumentu i ma przywrócić jego reprezentacyjny wygląd przed obchodami stulecia odsłonięcia. By zrekompensować przesunięcie inauguracji od 17 maja do 28 czerwca w każdą niedzielę o 12 w okolicach Pałacu na Wyspie będzie można posłuchać nagrań utworu Fryderyka Chopina w wykonaniu polskich pianistów. Koncerty szopenowskie w Łazienkach Królewskich to jedna z najważniejszych muzycznych wizytówek Warszawy, organizowana nieprzerwanie od 1959 roku. Nad Biebrzą pojawiły się już pierwsze Sasanki, ale przyrodnicy przypominają, że te dziko rosnące, a zwłaszcza w parkach narodowych, podlegają ochronie. Nie można ich niszczyć, zrywać ani wykopywać, mówi Krzysztof Bach z Biebrzańskiego Parku Narodowego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 Nietypowe odkrycie w Niemczech. Dziś szczegółowo przebadana zostanie buteleczka znaleziona w okresie Wielkanocy opisana etykietą Polon 210. Wstępne oględziny wskazują, że szczelnie zamknięty pojemnik może zawierać jedną z najbardziej toksycznych substancji promieniotwórczych. Buteleczkę znaleźli mężczyźni, którzy zgodnie z wielkanocną tradycją szukali jajek w ogrodzie. Szklany pojemnik jest oznaczony nazwą promieniującego pierwiastka, dlatego znalazcy powiadomili policję. Do Weichingen nad Encem, niedaleko Stuttgartu zjechało 40 samochodów i blisko 150 przedstawicieli różnych służb. Konsystencja zawartości i waga buteleczki uprawdopodobniają możliwość, że w środku jest radioaktywny pierwiastek. Mierniki nie wykryły jednak na miejscu ani w samym pojemniku źródła promieniowania. Władze miasta ogłosiły, że nie ma zagrożenia dla ludności, a okoliczności pojawienia się potencjalnie groźnego znaleziska wyjaśnia policja. Pojemnik zabrało lokalne Ministerstwo Środowiska, które dzisiaj przeprowadzi analizę zawartości. Adam Gorczewski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno o A po szczegółu informacja odsyłam Państwa na nasz portal dwójka Pogoda. Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem. W Karpatach i na Suwalszczyźnie śnieg. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum do 13 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany okresami dość silny, porwisty, północno-zachodni i północny.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 a Państwo słuchają programu Drugiego Polskiego Radia we wtorek, 7 kwietnia, 7 minut po dziewiątej. dobry, witamy Państwa w poświątecznym kanonie dwójki. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonem Agata Kwiecińska. W tym krótszym poświątecznym tygodniu mamy wszyscy pewnie wiele do zrobienia, ale obiecuję łagodne wejście w to, co nas czeka. W kanonie dwójki będziemy mieli dwa takie główne motywy, wątki przewodnie. Pierwszy to... Nominacje do Fryderyków, czyli najważniejszych fonograficznych nagród w Polsce. Nominacje ogłoszone kilkanaście dni temu. Na liście nominowanych kilkadziesiąt płyt. Po wszystkie nie damy rady sięgnąć, ale wielu z nich posłuchamy między 9.40 a 11.00 w tym tygodniu. Drugi wątek to właściwie nie wątek, a Kawał historii, wspaniały jubileusz maestro Jerzego Maksymiuka, kulminacja obchodów 90. urodzin i 70-lecia pracy artystycznej tego dyrygenta, kompozytora i pianisty, bez którego trudno sobie wyobrazić polski muzyczny krajobraz. W najbliższy czwartek, 9 kwietnia, Jerzy Maksymiuk będzie świętował swoje urodziny. W Filharmonii Narodowej zaplanowano specjalny koncert. My także mamy w związku z tym dla Państwa Płytę tygodnia w porankach, w zapiskach ze współczesności będziemy słuchać opowieści Jerzego Maksymiuka, a w kanonie będziemy słuchać nagrań pod batutą Jerzego Maksymiuka, tych, które ukazały się na tak zwanym zachodzie. Jerzy Maksymiuk i Polska Orkiestra Kameralna to fragment trzeciej sonaty na Smyczki Cedur czyli na Rosniego, część pierwsza. Dziś po godzinie 11.15, czyli po kwadransie bez muzyki. Posłuchamy nagrań Jerzego Maksymiuka i właśnie Polskiej Orkiestry Kameralnej. To będzie jedna z symfonii Józefa Haydna. Sięgniemy także po płytę, którą Jerzy Maksymiuk nagrał z Garykiem Olsonem w roku 1975. A teraz już 14 minut po godzinie 9 i mam dla Państwa nowość. To jest płyta z muzyką Melbonis. Jeśli... To imię, a właściwie pseudonim i nazwisko, nic Państwu nie mówi, to nic dziwnego. Mel, a właściwie Melanie Bonis była bowiem kompozytorką działającą pod koniec XIX i na początku XX wieku, jedną z pierwszych kobiet, którym pozwolono studiować w paryskim konserwatorium. Jej kolegami studiującymi w tym samym czasie byli tacy, których nazwiska mówią nam znacznie więcej, jak choćby Claude Debussy. Melanie pochodziła z robotniczej rodziny, ale mogła się kształcić muzycznie. Szybko się okazało, że jest bardzo uzdolniona. Była pianistką, organistką. Komponowała głównie na fortepian. O jej muzyce orkiestrowej świat dowiedział się właściwie całkiem niedawno, bo już w XXI wieku. Ciekawe, bo muzykę orkiestrową zaczęła pisać już jako dojrzała kobieta, żona i matka, odchowała dzieci, i wróciła do komponowania. Zaczęła wtedy jako 40-letnia kobieta brać lekcje u Charla Kechlena, żeby rozwinąć swój warsztat kompozytorki orkiestrowej. I nie tak dawno, w lutym tego roku, ukazała się płyta z kompozycjami orkiestrowymi Melbonis, zarejestrowana przez Orkiestrę Symfoniczną Radia Zachodnio-Niemieckiego z Kolonii. Ten niemiecki zespół prowadzi francuski drygent Joseph Bastion, a na tej płycie znalazło się kilka różnych, w sumie drobnych kompozycji, między innymi z cyklu Legendarne kobiety. To był taki cykl fortepianowy, który Melbonis komponowała dużo, dużo wcześniej i do części tych fortepianowych utworów później, gdy zdobyła warsztat orkiestrowy, powróciła. Posłuchamy dwóch z nich. To będzie Salome i Sen Kleopatry. Orkiestr Radia Zachodnio WDR w Kolonii prowadzi Joseph Bastian. Słuchamy muzyki francuskiej kompozytorki przełomu XIX i XX wieku, Melanis Bonis. Ta kompozycja nosi tytuł Sen Kleopatry, a wcześniej usłyszeliśmy Salome. Dwie brzmiące, to się nasuwa natychmiast, kiedy słucha się tej muzyki, brzmiące w taki bardzo impresjonistyczny, bardzo bliski do Debussy'ego jego sposób kompozycję Mel Bonis, francuskiej kompozytorki, która przecierała szlak dla kobiet, które chciały uprawiać ten zawód. Mel Bonis i jej muzyka orkiestrowa to z nowej płyty wydanej w lutym tego roku, nowej płyty Orkiestry Symfonicznej Radia Zachodnioniemieckiego w Kolonii, którą prowadził Józef Bastion. A to wszystko w kanonie dwójki, którego Państwo słuchają. Jest 930. To się czyta. To się czyta. Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazała się najnowsza książka profesor Anny Nasiłowskiej. Pisarki, poetki, krytyczki literackiej, prezeski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Książka zatytułowana Węzeł Rodzinny. Autorka próbuje rozplątać ten węzeł, przywołuje legendy, podania, zasłyszane opowieści, oddając głos także swoim najbliższym ojcu, matce, dziadkowi. Czyta Magdalena Warzecha. Jeszcze w latach 70. w starym gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego półki z herbarzami znajdowały się w otwartym dostępie. I teraz w zasadzie też są w otwartym, bo zostały zdigitalizowane i można je znaleźć w internetowej bibliotece Polona. Nie interesowałam się zbytnio szlacheckimi genealogiami, ale przesadą byłoby powiedzieć, że wcale mnie to nie zajmowało. Ja interesuję się z grubsza wszystkim... Choć całe szczęście mam też zdolność spychania informacji na dalszy plan, bo inaczej ten pierwszy już dawno zapchałby się różnościami, które do niczego nie pasują. Mój wszystkożerny umysł reaguje na takie wyzwania jak stojące na półce księgi. Nie stałam się specjalistką od dzieł Kaspra Niesieckiego czy Paprockiego i Bonieckiego, ale... Miałam te opracowania w ręku. Sprawdziłam i swoje nazwisko, i jakie jeszcze przyszły mi do głowy. To wielotomowe, obszerne kompendia. A tu stał jeden, w miarę opasły tom. Wzięłam go z półki. Wiesz, że tam jest też wasze, y, to znaczy nasze nazwisko? Zapytała nie bez dumy Anna Nasiłowska. Roman nie musiał mnie pytać, w końcu o takich rzeczach raczej się nie mówi, po prostu się je wie, ale jakoś między wierszami. Teraz mam tę książkę u siebie. Za zgodą i aprobatą stryja zabrał ją i przywiozł mój tata. Zatytułowana została Herbasz Polski i imion spis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów. Pod spodem mniejszym drukiem ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów. Tom pierwszy, pod spodem motto. Zaczerpnięte z wiersza biskupa Woronicza, mówiące o duchu, który drzemie w spróchniałych kościach. To jest skrót, wyciąg. A na tej podstawie reprint księgi po raz pierwszy wydanej w Lwowie w 1855, powtórzony w Londynie w 1963 roku. Redaktor wydania lwowskiego, Hipolit Stupnicki, konieczność sporządzenia skrótu tłumaczył we wstępie dużymi kosztami całości oraz koniecznością dołączenia różnych informacji. Potrzeby wydania dzieła po wojnie w Londynie nikt nie tłumaczył. Widać była... Ona w miarę oczywista. Wielu Polaków w Wielkiej Brytanii powoływało się na szlacheckie korzenie. Na emigracji cała przeszłość, choć już wcześniej należała przede wszystkim do sfery wyobraźni i rodzinnych mitologii, stała się jeszcze bardziej krainą iluzji, podpierając wątpliwą dumę rodową, gdy przeczyło jej wszystko wokół, a przede wszystkim status obcego, biednego jak mysz kościelna emigranta. Bogata oprawa i złote litery miały wynagrodzić niejedno poniżenie, gdy po wojnie trzeba było zaczynać od zera, od nauki obcego języka. W tej księdze na stronie 175 znajduje się krótka wzmianka bez szerszego omówienia na siłowski herbu półkozic. Ta jedna pozbawiona dłuższego rozwinięcia linijka spowodowała, że Roman kupił gruby tom reprintu Herbarza, choć zapewne nie był tani. Dzisiejsze hasło szlachta nie pracuje, które rzucił na Facebooku jakiś Benzwał, to już w ogóle szczyt obskurantyzmu i ignorancji. Ładnie by na tym ta szlachta wyszła. Podobnie jak chłop, co to ponoć śpi, a mu samo rośnie. Herb. Mm, brzmi dumnie, ale gdy będzie zimno i głodno, nie da się nim przykryć jak pierzyno. Nie nakarmi się nim dzieci i nie wyciśnie się zeń ani kropli mleka. Sygnet można sobie zamówić, ale moi przodkowie po jednej i drugiej stronie całym swoim życiem zobowiązali mnie, by takich rzeczy nie nosić i nawet nie rozmawiać o tym za dużo, bo to ostentacja i rzecz w złym guście. Najważniejsze jest to, że żyjemy w demokracji i nie używa się dawnych tytułów i rang. Zostały zniesione w Konstytucji Marcowej z 1921 roku, a więc przeszło 100 lat temu. Coś jednak było. Amnezja jest poważną chorobą, a pamięć historyczna ma dużo luk, więc nie ma powodów, by to odkroić. Tylko koniecznie trzeba zobaczyć w skomplikowanych splotach historii, co z tym zrobiły wieki XIX i XX. Nasi łowscy herbu półkozic to taki sobie ród. Może to prawda, że herb i wieś na Podlasiu dostali za zasługi w bitwie pod Grunwaldem. A może nie. Historia mityczna. Zadumałam się kiedyś w Muzeum Narodowym w Warszawie, stojąc przed bitwą pod Grunwaldem Matejki, który z licznych tu wojów pasowałby mi na przodka. No, jest na dole, po prawej stronie, taki jeden z toporem i z przewiązaną głową. Nadaje się, bo waleczny. Choć na obrazie rysuje się tłum, to wielkiego wyboru postaci nie ma. Matejko studiując realia historyczne wczytywał się w kroniki Długosza, ale swój obraz musiał sztukować fikcją, a czasami po prostu posługiwał się nieostrościami, żeby na ich tle dokładnie było można zobaczyć wielkiego księcia Witolda i mistrza Ulryka von Jungingena. Ten ostatni udał się najlepiej, a zwłaszcza jego malowniczo zawinięty płaszcz ale żadnego Nasiłowskiego tam nie ma. siłoscy to taki sobie polski ród, choć herb półkozic zacny, tylko dlatego, że dawny, uwzględniony przez Mickiewicza w Panu Tadeuszu, bo poeta tym herbem obdarzył fikcyjnych horeszków. Na jego górze z korony wyskakuje koza, na czerwonej tarczy ośla głowa. Skąd oni w XIV wieku wzięli w Polsce osła? Wiadomo, zapożyczyli z południa Europy. Zatem koza i osioł, zwierzęta uparte, niespecjalnie poważne, a często uważane po prostu za głupie. Nieliczni się wybili. Był na przykład Jerzy, Juri Nasiłowski z trzeciego Nasiłowa – tu forma nasiłowo, w powiecie oszmiańskim koło Wilna. Także herbu półkozic. Został starostą brańskim, a następnie wojewodą witepskim Służył na dworze króla Zygmunta Starego. Mickiewicz coś o tym rodzie wiedział, skoro zetknął się z herbem i wybrał go jako znak dawnej tradycji. Była jeszcze Elżbieta Anna Nasiłowska córka Bogdana Nasiłowskiego, wydana za Radziwiła. W kolekcji Radziwiłowskich portretów w Nieświeżu zachowała się jej podobizna datowana na rok 1541. Znam ją z reprodukcji w litewskiej książce Marii Mutasekajte. Przedstawia kobietę w bogatym stroju, niewątpliwie wschodnim, twarz regularna, rysy wyraziste, nos prosty, imponujący, wyrazisty, owalny dół twarzy. Włosy upięte biżuteryjną opaską, której motyw powtarza się na sukni, zakryte spływającym na piersi półprzezroczystym tiulowym welonem. Autorka opracowania, na ile rozumiem litewski, snuła domysły, że matka Elżbiety Anny Siłowskiej, o której nic nie wiadomo, mogła należeć do obrządku wschodniego. Ale to nie moja linia. I przyznawanie się do radziwiłowskich koneksji byłoby grubą przesadą. Moja linia, Podlaska, jest skromna. Żadnych wielkich urzędów nie sprawowali. Wizerunków brak. Pozostał po nich monotonny zapis imion i dat. Poza kilkoma dokumentami o pożyczkach, darowiznach i innych nie zawsze jasnych zobowiązaniach finansowych. Magdalena Warzecha przeczytała pierwszy fragment książki Anny Nasiłowskiej, Węzeł Rodzinny. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego i wrócimy do niej na antenie dwójki jutro o tej samej porze, czyli po 9.30. Agata Kwiecińska. Witam Państwa w drugiej godzinie kanonu dwójki, w drugiej muzycznej części. Właściwie to jest ciągle jeszcze pierwsza godzina, kiedy tak się dobrze nad tym zastanowić. 9.41 dokładnie. Teraz aż do godziny 11, tak będzie codziennie podobnie, aż do czwartku, będziemy słuchać płyt nominowanych do Fryderyków, czyli polskich nagród fonograficznych które są przyznawane od 1995 roku przez polskie środowisko muzyczne za najważniejsze osiągnięcia właśnie w dziedzinie fonografii. Czy te nominacje, a później nagrody odzwierciedlają całe polskie życie muzyczne, fonograficzne? No. Nie do końca, no bo najpierw trzeba zgłosić nagranie do tego konkursu. Może to zrobić artysta, menadżer, wydawca albo dystrybutor. Nie wszyscy wydawcy czy dystrybutorzy to robią, ale zawsze warto się liście tych nagrań, tych płyt przyjrzeć i znaleźć wśród nich może takie, o których nie słyszeliśmy. Są na liście nominowanych też takie albumy, których się tam spodziewaliśmy, bo gdyby ich nie było, to byłby to prawdziwy skandal. Thank you. Ta płyta ukazała się dokładnie rok temu, 4 kwietnia 2025 roku. Płyta, na którą wtedy bardzo czekaliśmy, m, dwa kwartety Johannesa Bramsa w interpretacji Krystiana Zimmermana, Marii Nowak, Katarzyny Budnik i Julia y, Okamoto. Y, ta płyta m, oczywiście jest nominowana do tegorocznych Fryderyków y, w kategorii Muzyka kameralna, większe składy, bo ta kategoria ma kilka podkategorii. Są w niej duety. Jeszcze do jednej z płyt nominowanych w kategorii duety wrócimy. No a właśnie muzyka kameralna, album roku, większe składy to drugi i trzeci kwartet fortepianowy Brahmsa i nagranie Krystiana Zimmermana. Dzisiaj posłuchaliśmy tylko czwartej części z trzeciego kwartetu fortepianowego Cemol Fryderyk to nie tylko nagrody dla płyt, które ukazały się w minionym roku, ale także złote Fryderyki przyznawane za szczególny wkład w polską kulturę muzyczną. I przed świętami wielkanocnymi dowiedzieliśmy się, że w kategorii muzyka klasyczna laureatką Złotego Fryderyka 2026 zostanie profesor Kaja Danczowska. I kiedy się zastanawiałam, jakie nagranie na dzisiaj wybrać, no to oczywiście moje myśli powędrowały w stronę legendarnej płyty z Krystianem Zimmermanem. Ale dzisiaj wybieram... Inne nagranie, nagranie, które po raz pierwszy ukazało się w roku 1991, a powstało w polskim radiu w styczniu 1987 roku. Wtedy Kaja Danczowska w studiu nagrywała muzykę bramsa właśnie z pianistką Mają Nosowską. Te nagrania ukazały się po raz pierwszy na początku lat 90. ale później także to nagranie, którego będziemy słuchać za moment, znalazło się na wielopłytowym albumie podsumowującym dorobek ki Danczowskiej danym przez Polskie Radio. Posłuchamy sonaty opus 120, tej, która w pierwszej wersji powstała na klarnet lub altówkę i fortepian, w transkrypcji na skrzypce i fortepian z samego Johannesa Bramsa. Allegro amabile, adagio allegro molto moderato. Kaja Danczowska i Maja Nosowska.